Minęła 22. Marcin Gowalski. Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. Zapraszamy na nasz wieczorny magazyn. Polska i świat. Polityczne trzęsienie ziemi na Węgrzech. Orban traci władzę, Peter Modziar i jego tisza. zdobywa większość konstytucyjną. Amerykańska marynarka wojenna w cieśninie Ormuz Donald Trump nakazał blokadę irańskich portów. Od dzisiaj nowe zasady w L4. Pracownik na zwolnieniu lekarskim będzie miał więcej swobody, a ZUS zyska nowe możliwości kontroli. I o tym wszystkim w magazynie Polska i Świat, ale najpierw skrót najważniejszych wydarzeń zaprasza Anna Kowalczyk. Zwycięzca wyborów na Węgrzech wzywa prezydenta do zwołania sesji inauguracyjnej parlamentu już 5 maja. Tak, aby jak najszybciej powołać nowy rząd, Peter Madziar potwierdza, że jego pierwszą podróżą zagraniczną będzie podróż do Warszawy. Chce ją odwiedzić na początku maja. Prokuratura chce, by sąd zajął się wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jest już wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia w tej sprawie, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Wydanie ENA jest niezbędne do zatrzymania podejrzanego, ukrywającego się na terenie jednego z państw Unii Europejskiej. Ziobro ma azyl polityczny na Węgrzech, ale po zmianie władzy najpewniej go straci. Ruszyła amerykańska blokada cieśniny Ormus. Informacje o tym, że operacja się rozpoczęła potwierdza Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że blokada zmusi Teheran do ustępstw. Zapewnia, że już dostał sygnał od władz Iranu, że chcą zawrzeć porozumienie. Prezydent Nawroski uczcił pamięć ofiar zbrodni katyńskiej przestrzegał przed obecnymi działaniami Rosji. Federacja rosyjska jest zagrożeniem dla wolnego świata. Uroczystości odbyły się w Muzeum Katyńskim w Warszawie.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 Magazyn Polska i Świat zaczynamy od Węgier, bo węgierska opozycyjna partia TISA pogonała, właściwie rozgromiła w niedzielnych wyborach Fidesz Viktora Orbana. Przywódca zwycięskiego ugrupowania Peter Modior na konferencji prasowej dla mediów zagranicznych przedstawił założenia polityki rządu, który utworzy po nominowaniu go przez prezydenta Węgier. Tyle, że nie wiadomo kiedy miałoby to nastąpić, bo Modior po raz kolejny wezwał obecną głowę państwa do ustąpienia ze stanowiska. A my się łączymy z naszym korespondentem na Węgrzech, Piotrem Piętką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ty byłeś na tej konferencji, słuchałeś tego, co mówił Peter Młodzior. Powiedz, dlaczego on mhm. uważa, że prezydent powinien przestać pełnić swoją funkcję? Rzeczywiście dzisiaj ta konferencja prasowa była jak na Petera Młodziora, który mówi do zagranicznych dziennikarzy, czy w ogóle w takim bardzo oficjalnym spotkaniu bardzo ostra. On z reguły, jak widziałem go parę razy na, na spotkaniach wyborczych, gdzie jest dużo mniejsze grono, grono jego, jego wyborców, jest bardzo ostry, ale dzisiaj był bardzo ostry w stosunku do władzy Orbana i także w stosunku do prezydenta e, Republiki. E, m, e, mówi w, zupełnie wprost, to jest e, prezydent, który e, firmuje te wszystkie złe rzeczy, które się działy za czasów Wiktora Orbana. Nie, on był nie tylko prezydentem, ale wcześniej był prezesem Trybunału Konstytucyjnego Węgierskiego i dlatego już po raz drugi Peter Modiar wezwał Tomasza Szujoka do tego, aby, żeby to stanowisko, to stanowisko porzucił. Co ciekawe, prezydent dzisiaj go oficjalnie pismem zaprosił na środę, na spotkania. I tak jak czytałem, dosłownie niedawno Peter Modior powiedział, że przyjmie to zaproszenie, natomiast, natomiast chciałby, żeby prezydent szybko go nominował i szybko powołał, powołał nowy Sejm, no i ustąpił. Mówi też, mówił też dzisiaj Peter Modior, że mógłby przeciwko temu prezydentowi użyć tej swojej większości dwóch trzecich, którą partia zdobyła w tych wyborach. Ale nie chce się bawić w prawnika, szczególnie z kiepskim adwokatem, jakim jest prezydent. Chce, aby zachował resztki godności odszedł z urzędu, bo nie potrzebujemy marionetek Piotrze, mafii. Mieliśmy próbkę, mieliśmy, mieliśmy próbkę tych słów, które dzisiaj Peter Modior wielokrotnie w stosunku do właśnie władzy Wiktora Orban'a i jego popleczników mówił. Piotrze, słuchając tej konferencji, Powiedz proszę, na co jeszcze zwróciłeś uwagę mm -hmm. w tym wystąpieniu przyszłego premiera? Dla mnie też jako mieszkańca od kilku lat Węgier były ważne sprawy wewnętrzne, ale ja nie będę być może zanudzał naszych słuchaczy. Natomiast ważne były też, ważnych było też kilka europejskich, powiedzmy, czy światowych spraw, bo na przykład Piotr Modiar powiedział, że nie rozumie, dlaczego Viktor Orban zawetował, skoro najpierw się zgodził na opcję opt-out, czyli że zgodzi się na pożyczkę dla Unii Europejskiej, dla Ukrainy, ale nie weźmie w niej udziału, to on uważa, że to było dobre rozwiązanie i prawdopodobnie wycofa weto węgierskie do tej pożyczki. Natomiast dalej Węgry prawdopodobnie nie będą uczestniczyć, dlatego, że stan węgierskiej gospodarki i budżetu węgierskiego jest bardzo zły i najpierw trzeba jego ratować i walczyć o powrót unijnych pieniędzy. I druga sprawa, która mnie zwróciła uwagę, Węgry będą walczyć o to, żeby euro było wprowadzone w ich kraju. Po sprawdzeniu właśnie budżetu. Peter Modzior chciałby na przykład, żeby już wprowadzić najpierw termin, do którego będzie euro jak najszybciej właśnie to euro wprowadzić, dlatego, że tak jak mówi, to, jest, to zapewnia stabilność gospodarczą temu krajowi. I to jest rzeczywiście coś, czego Viktor Orban pewnie by nie powiedział. Peter Modzior też już mhm. wczoraj i też kilkakrotnie dzisiaj wspominał Polskę. Co mówił o naszym kraju? Peter Modzior wielokrotnie mówił o Polsce, ale powtórzył te same argumenty. Był między innymi właśnie pytany o tę wizytę. Wypowiadał się bardzo ciepło i bardzo miło na temat Polski. Mówił o kilku miastach, o których które, które chciałby zwiedzić. Mówił, że zaraz, prawdopodobnie jeszcze w maju, ale nie ma, bo wtedy powstanie jego rząd, ale jeszcze nie ma dokładnej daty, kiedy miałby, miałby polecieć. Ja wiem, że ta współpraca między, między Polakami, między władzą w Polsce, a, a Peterem Madziorem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 Peter młodzior dzisiaj na tej konferencji prasowej y, naprawdę wyświetlił dziennikarzom bardzo dużo, bo przemawiał i rozmawiał z dziennikarzami już trzy godziny. Piotr Piętka z Budapesztu. Piotrze, bardzo Ci dziękujemy. A Węgrzy wybrali Europę i demokrację, odrzucili Rosję i t, autorytaryzm. Tak w Polsce wybory na Węgrzech komentują politycy koalicji rządzącej, politycy opozycji. Zastanawiają się z kolei, jakie błędy w kampanii wyborczej popełnił Viktor Orban. A w tle jest sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy prawdopodobnie będą musieli z Węgier wrócić do kraju. Najpierw warszawski sąd będzie jednak musiał zająć się wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. I o szczegółach Sylwia Białek.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 powiedział wicepremier. Gratulacje popłynęły też z Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki napisał w mediach społecznościowych, że wysoka frekwencja i uzyskany przez Petera Madziera wynik dają jemu i jego ugrupowaniu. Silny mandat społeczny. Politycy koalicji rządzącej przypominali, że na finiszu kampanii Karol Nawrocki poleciał do Budapesztu i spotkał się z Wiktorem Orbanem. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości tłumaczy, że nie ma w tym nic dziwnego. Środowiska konserwatywne wspierają środowiska konserwatywne, środowiska lewicowe środowiska lewicowe, całe lewactwo węgierskich głosowało na Madziara i to jest ich sprawa. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna na Łęcz uważa, że Węgrzy są zmęczeni latami rządów Wiktora Orbana. Ile ten człowiek ukradł? Ile przekrętów? Ja już nie mówię o unijnych funduszach, bo to akurat ja na to też patrzyłam uważnie. Wygrana Petera Madziara może oznaczać koniec parasola ochronnego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Peter Madziar powiedział, że jego ugrupowanie znajdzie sposób, aby wydać polityków Prawa i Sprawiedliwości. Węgry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 Proceduje ten wniosek prokuratury, natrafia ten wniosek na różne przeszkody. Zbigniew Ziobro azyl polityczny uzyskał w grudniu ubiegłego roku. Marcin Romanowski, rok wcześniej. W magazynie Polska i Świat pozostajemy przy temacie Węgier. Profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, jest państwem i naszym gościem. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, państwu. Czy tak spektakularna wygrana i właściwie spektakularna też porażka Wiktora Orbana. Może świadczyć o tym, że taka polityka populizmu w pewnym sensie się zdewaluowała? Ma jakąś kontuzję w Europie? Ja bym tak daleko nie szedł. Ja już w kilku wypowiedziach do, dla innych mediów podkreślałem to, że no, fakt przegrania Orbana na pewno jest takim datą symboliczną pewnego końca e, populizmu, bo też trzeba e, podkreślić, że Wiktor e, Orban był niemalże takim ojcem chrzestnym e, tego wszystkiego, co e, miało miejsce w Europie od 2010 roku, bo to od e, tego czasu e, Orban e, był premierem Węgier. I proszę zauważyć, że te Wszystkie populistyczne hasła, one się pojawiły kiedy? Po 2008, po 2009 roku, czyli po wielkim kryzysie ekonomicznym, który szczególnie dotknął Europę. I Viktor Orban był takim, bym powiedział, frontmenem tych wszystkich kwestii związanych najpierw z kryzysem gospodarczym 2008 i z tym, jak Unia sobie z tym kryzysem radziła lub bardziej, bym powiedział, nie radziła, to on przecież później był tym ojcem tej wielkiej, bym powiedział, awantury o migrację. Oczywiście migracja jest problemem od wielu lat, ale to Orban po raz pierwszy tak mocno podkreślał znaczenie migracji. Konkludując, oczywiście jest to symboliczne, natomiast to jest za daleko idący wniosek, że te ekstrema, te populizmy zaczną w Europie gasnąć. Ale bez wątpienia był Wiktor Orban, szczególnie w ostatnich latach, hamulcowym, jeśli chodzi o pewne rozwiązania w Unii Europejskiej, kwestie Ukrainy oraz innych spraw, gdzie... No po prostu bez jego zgody niektóre rzeczy po prostu nie mogły się wydarzyć. Teraz to się zmieni. Jaki wpływ Pana zdaniem te, ta decyzja Węgrów może mieć na politykę Unii Europejskiej? I, I tu bym też powiedział, też bym trochę ostudził pewne nadzieje i, yy, i bym powiedział takie no, niemalże pobożne życzenia, że tu nagle yy, nowy rząd Węgier będzie ze wszystkim się zgadzał z Komisją Europejską. Nie, sam yy, Peter Meradziar yy, mówi, że jest yy, proeuropejski, ale zaznacza w drugim yy, zdaniu, że ma bardzo wiele krytycznych yy, uwag do tego, jak Unia Europejska prowadzi y, politykę, mówiąc krótko, daje do zrozumienia, no, że będzie asertywny. N tak, natomiast ale, Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to w zasadzie dzisiaj się trochę wpisuje także w politykę tak. chociażby Donalda Tuska, prawda, który jest, no trudno mu zarzucić eurosceptycyzm, ale jednak jest y, dość asertywny. Tak i to no, można powiedzieć, że już są pewne już po kilku godzinach pierwsze oznaki tej asertywności nowego, przyszłego premiera, bo on na przykład z jednej strony mówi, że oczywiście jest za tym, żeby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej, ale mówi stanowczo i to kilka godzin temu w jednym z wywiadów, że żadnej drogi na skróty. To pierwszy, lepszy przykład już po kilku godzinach e, jego, e, że tak powiem, funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Ale na koniec bardzo istotna rzecz. Wydaje mi się jednak, że nie będzie m, takiej obstrukcji, czyli z jednej strony e, dotyczącej Ukrainy, czyli będzie odblokowanie tych e, 90 miliardów euro dla Ukrainy. Będzie odblokowanie, bo to jest ważne z punktu widzenia Polska. Polski, która Aha. pomaga e, finansowo, jeśli chodzi o pomoc wojskową, bo Orban blokował y, mechanizm refundacji pieniędzy y, dla Polski i innych państw, które pomagają Ukrainie, ale same Węgry nie będą bezpośrednio w tym uczestniczyć i sam y, też y, Madziar o tym y, mówi. Węgry czekają i sądzę, że to Pani powinno profesorze. też być. Mm. Tak, Węgry czekają na pieniądze z KPO i sądzę, że to będzie też istotny czynnik, który będzie ułatwiał Madziarowi tłumaczyć węgierskiemu społeczeństwu, że z jednej strony dostajemy coś, a z drugiej musimy iść na ustępstwa. Potrzebują tych pieniędzy jak tlenu, bo gospodarka węgierska jest Absolutnie. w bardzo poważnych problemach. Na koniec jeszcze chciałem zapytać pana o relacje Budapeszt-Warszawa. Jak one będą wyglądały. Wiemy, że ten bardzo pozytywny sygnał został wysłany. Peter Modzior zapowiedział, że jego pierwsza wizyta zagraniczna będzie właśnie do Warszawy. Tak i to jest ważne, bo to będzie oznaczało i to nie jest niespodzianka, że będzie nowy premier chciał odbudować siłę Europy Środkowej, która ostatnio zgasła, no bo przecież Grupa Wyszehradzka w zasadzie nie funkcjonowała. Oczywiście teraz będzie dwa na dwa, bo C Czechy i Słowacja mają trochę inną optykę niż premier Tusk i nowy premier Węgier. Natomiast no, współpraca polsko-węgierska będzie takim istotnym kolejnym elementem wzmacniania pozycji regionalnej Europy Środkowej w kontekście e, szerszej relacji w Unii Europejskiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za komentarz. E, profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. Dziś obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Świe święto upamiętnia ponad 22 tysiące polskich jeńców wojennych zamordowanych przez NKWD na rozkaz Józefa Stalina. Rosja uznała na poziomie oficjalnym odpowiedzialność za te zbrodnie Józefa Stalina i Służb Bezpieczeństwa Związku Sowieckiego. Jednak na poziomie propagandowym neguje sowieckie sprawstwo. Historia zbrodni katyńskiej rozpoczyna się 17 września 1939 roku, gdy na Polskę napadła Armia Czerwona. Uważa natomiast wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Sowieci wzięli do niewoli tysiące polskich oficerów i żołnierzy. Wiadomo było, że zostali wywiezieni oni w głąb Rosji i ślad się urwał. Gdy w 1942 roku radzieckie władze pozwoliły na utworzenie polskiej armii składającej się z osób więzionych w Rosji, dowódca, generał Władysław Anders, upomniał się o swoich oficerów wziętych do niewoli w 1939 roku. Tak opowiadał o tym osobiście na antenie Radia Wolna Europa. Kiedy w końcu sierpnia przybyłem do Grazowca, z oddziałów, którymi dowodziłem we wrześniu w Polsce odnalazłem tylko trzech oficerów. Od nich dowiedziałem się, że wielu moich podkomendnych znajdowało się aż do wiosny 1940 roku w Starobielsku i zostało stamtąd wywiezionych w niewiadomym kierunku. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest obchodzony 13 kwietnia, ponieważ tego dnia, w 1943 roku, hitlerowska III Rzesza opublikowała w okupowanej Polsce komunikat wskazujący na odnalezienie w Katyniu masowych grobów kilku tysięcy polskich jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów. Żeby przekonać Polaków, że to związek Sowiecki dokonał tej zbrodni, hitlerowcy zorganizowali wyjazd do Katynia Grupy Polskich Intelektualistów. Był w tej misji pisarz, dziennikarz i scenarzysta Ferdynand Goethe. Rozmawiałem na ten temat z córką pisarza Elżbietą. Dość, że jak ojciec wrócił, napisał jak gdyby taką notatkę którą złożył w PCK, w komendzie AK, drugą i mama opowiadała, że jak przyszedł do domu, to w ogóle nie był w stanie rozmawiać. Przez niemal cały czas trwania Związku Sowieckiego, rosyjska propaganda posługiwała się katyńskim kłamstwem, wskazując jako sprawców zbrodni Stalina i jego współpracowników oraz NKWD. Badania obalające katyńskie kłamstwo prowadzili od końca lat 80. niezależni historycy ze Stowarzyszeniem Memoriał. Nieżyjąca już profesor Natalia Libiedziewa opowiedziała mi o tym, jak Przebiegały ostatnie dni tysięcy polskich jeńców wojennych, których wiosną 1940 roku zamordowano z rozkazu Stalina. W общем-to, ubiwali w Smolenski. Mordowali w Smoleńsku, w Kalininie i w Charkowie. Z człowieku nadziewali na ręki. Ludzi najpierw zakowali w kajdany. Stawili na kolenie i strzelali w zatylek. Później kazali im klękać i strzelali w potylicę. Najpierw w sowiecie od końca lat 80-tych, podczas kontaktów z przedstawicielami władz PRL, przyznawali sowieckie sprawstwo zbrodni. Później już w Federacji Rosyjskiej prowadzono śledztwa w tej sprawie, a w 2010 roku Duma Państwowa przyjęła uchwałę, w której uznała oficjalnie sprawstwo Józefa Stalina. Jednak od kilkunastu lat Władimir Putin pozwala w sferze propagandowej na negowanie sowieckiego sprawstwa i fałszowanie historii zbrodni katyńskiej. świata. W magazynie ponownie tematy zagraniczne. Od popołudnia polskiego czasu amerykańska marynarka wojenna blokuje cieśninę Ormus i nie pozwala statkom z irańską ropą naftową ruszać w świat. Jednocześnie Amerykanie zapowiadają usunięcie rozmieszczonych w okolicy przez Iran min morskich oraz udrożnienie cieśniny dla statków z ropą i gazem z krajów arabskich. Jednocześnie Donald Trump zagroził, że każda irańska wojskowa jednostka morska, która zbliży się do okrętów amerykańskich, Zostanie zatopiona. Iran natomiast grozi atakami na okręty amerykańskie. Doktor Jacek Hraubo z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, publicysta portalu defense24.pl jest z nami. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, państwu. Panie doktorze, to co, rozejm między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wisi na włosku? Ja od początku nazywałem to okresem na przezbrojenie się obu stron, dlatego że ta pierwsza tura negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem z użyciem tego kanału pakistańskiego no, wyglądała na próbę kupienia czasu, zarówno przez Irańczyków, jak i przez Amerykanów. Na dzień dzisiejszy no, obie strony starają się przegrupować i to widać w wymiarze wojskowym. Dwa tygodnie na to wystarczą? Znaczy przede wszystkim zaczyna się nowy model oddziaływania właśnie skupiony na cieślinie tutaj Ormus. Mamy z jednej strony Irańczyków, którzy najprawdopodobniej starają się zgromadzić to, co się udało zachować, jeżeli chodzi o systemy przeciwokrętowe, na nowo w jakiś stopniu zbudować system obrony powietrznej albo spróbować odbudować pewne jego elementy, chociaż to jest bardzo trudne. A z drugiej strony Amerykanie podciągnęli raz systemy do rozminowania, Najprawdopodobniej operują tutaj bezzałogowymi takimi systemami podwodnymi. Ściągnęli też nowe zapewne systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Widzieliśmy taki most powietrzny, który miał kursować między Stanami Zjednoczonymi i też tak naprawdę innymi obszarami, w których Amerykanie mają bazy materiałowo-sprzętowe, a właśnie Bliskim Wschodem. No, moim zdaniem dyplomacja się zacznie dopiero po tym etapie, Ale... gdzie... No, a to nie jest tak, tak, że to wszystko co się dzieje to jest jednak cały czas element tylko tych negocjacji. Amerykańskie media informują, Donald Trump to w zasadzie potwierdza, że jakieś tam rozmowy przez pośredników Amerykanie z ręczykami cały czas prowadzą. No może rozmowy to dużo powiedziane, kontakty, wymiana informacji. Od, pier od pierwszego uderzenia moim zdaniem te negocjacje były, od pierwszego dnia kanały komunikacji między tymi państwami, one mogą być utrzymywane nawet nie bezpośrednio, tylko pośrednio, co widzieliśmy chociażby przez Pakistan, ale też rola Omanu czy innych państw, które mają interes w zabezpieczeniu zatoki i chociażby tych przepływów tutaj surowców energetycznych, ale z drugiej strony też przepływu dóbr, które płyną do państw arabskich. Ja tutaj nie wykluczam tego. Oczywiście element użycia siły, ten niekinetyczny, czyli nie ten bezpośredni, nie obejmujący uderzeń, wybuchów, elementów wrażenia systemów uzbrojenia przeciwnika, to też jest element wzmacniający proces negocjacji. Ale tak jak no, dało się przewidzieć ta wizyta w Pakistanie, ona była tylko takim początkiem do szerszego tutaj elementu rywalizacji między tymi oboma państwami w kontekście jakiejkolwiek umowy, która ma być podpisana. No bo zwróćmy uwagę, jak oni pojechali do tego Pakistanu. Pojechali ze swoją agendą, Jedni i drudzy bardzo mocno to propagandowo ogrywali. No, Irańczycy sprzedali ten dziesięciopunktowy plan. Jedni i drudzy plan. twierdzili, że to się nie udało, bo druga strona nie przyjęła no, pomysłów oczywiście. pierwszej strony. Czy każda tutaj udawała, że to ta druga zerwała negocjacje, a pierwsza była twarda? Znaczy, ja Mam wrażenie, że my w Europie nie powinniśmy w żadnym razie ulegać tego typu efektom, um, no, wręcz hollywoodzkim, jeżeli chodzi o krowy. Pierwszą ofiarą wizji. wojny jest prawda. Znaczy to aż tak daleko bym nie szedł, no bo wiadomo wojna też stara się gromadzić pewną osłonę informacyjną, ale dlaczego mówię o, o tym, że my w Europie powinniśmy przywyknąć, no bo widzimy jak długo trwają i jaki procesem są na przykład negocjacje pomiędzy stroną ukraińską a rosyjską, gdzie oba państwa przecież toczą pełnoskalową wojnę od 2022 roku, więc jeżeli patrzymy na tą rzeczywistość blisko wschodnią, szczególnie w rejonie Zatoki, która jest bardzo skomplikowana, to też nie oczekiwamy tutaj cudów od dyplomatów. A może w tym przejęciu kontroli nad ciśnieniem Ormus przez Amerykanów yy, chodzi, o, no istotne jest to, że teraz to Amerykanie będą decydowali, co wypłynie z ciśniny, co przez nią przepłynie i czy na przykład popłyną statki z ropą do Chin, do Indii, do krajów, które wtedy mogłyby zacząć na Iran jednak naciskać bardziej. Znaczy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest pewnie zasygnalizowanie, żeby nikt nie pomyślał, że Izrael, tutaj nie, Iran można dozbroić. Zarówno Izraelowi, jak i Stanom Zjednoczonym zależało na tym, aby sparaliżować pewne sektory, jeżeli chodzi o potencjał obronny Iranu. Stąd mówię o Iranu. statkach wypływających i wpływających do zatoki właśnie. Zde zdecydowanie. Te porty są kluczowe. Przez pewien czas Izrael na przykład atakował porty irańskie za pomocą uderzeń Cyber, za pomocą cyberprzestrzeni. Później przecież mieliśmy do czynienia z serią ważnych, jakby to powiedzieć, działań właśnie wymierzonych w porty. No i to jest jeden z elementów. Moim zdaniem próba definiowania tego konfliktu z perspektywy tak naprawdę jednego z czynników, no będzie powodowała pewien mankament w zrozumieniu. Moim zdaniem tutaj jest tak wielowarstwowe i nawarstwiane przez lata tutaj pole do rywalizacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko tymi dwoma państwami, że no dzisiaj rozwiązać to dla dyplomatów to jest jeden z najtrudniejszych chyba tutaj zadań, jedno z najtrudniejszych zadań, to jeden z najtrudniejszych problemów. Nie brzmi zatem to tak, jakby się ta wojna miała skończyć szybko. Ja bym nie określał wojna, bo wojna jest wbrew pozorom o wiele... Łatwiejsza do zrozumienia. To jest konflikt, który wynika z wielu, tak jak powiedziałem, nawarstwiających się przez lata pól konfliktu od systemu produkcji broni jądrowej po kwestie związane z wspieraniem różnych podmiotów na całym, tak naprawdę Bliskim Wschodzie, ale również i poza nim przez Iran. Bardzo ciekawym wątkiem jest przecież to, co dzisiaj zasygnalizowało dowództwo centralne amerykańskie. Dzisiaj albo wczoraj, tutaj proszę nie poprawić, jeżeli chodzi o Somaliland, a więc takie nieuznawane dotychczas państwo przez inne państwa, oprócz Izraela, które jest elementem pochodnym po rozpadzie Somalii, tej republiki Somalii, która funkcjonowała w rogu Afryki. A na za chwilę może się tam pojawić amerykańska baza, dlatego, że baza z Djibouti, która sąsiaduje z bazą chińską, co ciekawe, nie jest efektywna do powstrzymywania hut. i więc tutaj tych pól konfliktu, które mogą dotyczyć nie tylko tych relacji amerykańsko-irańskich jest naprawdę multum i moim zdaniem my musimy być bardzo ostrożni z wszelkimi informacjami, które są nam przesyłane, jeżeli chodzi o taką łatwą i prostą diagnozę. To jeszcze tylko na koniec zapytam. To możliwe, że Iran spróbuje w takiej sytuacji uruchomić jemieńskich hut i na przykład zablokować ciśnienie Babel Mandapte, która no, wiedzie do Morza Czerwonego i kanału Suezkiego? Ważny szlak dla Europy i Zachodu. Iran chciałby zablokować bramę US, żeby ten Zachód płakał nad tą bramą S właśnie w, w kontekście Jemenu, ale pamiętajmy, że HUTI też działają w pewnych warunkach specyficznych dla siebie. Jemen to nie jest tak naprawdę tylko obszar, który oni kontrolują. To jest obszar rywalizacji między różnymi stronnictwami. Bardzo skomplikowana sytuacja wewnętrzna. Potencjalna ingerencja saudyjska w tym przypadku byłaby no, nader czytelna, dlatego że Saudowie też patrzą na Jemen jako na swoją przestrzeń. zjednoczonej arabskie przecież już też interweniowały razem z Saudyjczykami, więc Houthi też muszą liczyć dwukrotnie, nim wejdą tutaj pełnoskalowo, jeżeli Wojda chodzi o działania. w Jemenie też była wieloletnia i była rzeczywiście bardzo dla tego kraju niszczycielska. Doktor Jacek Krałbo, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, portal defense24.pl. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję śliczne zaproszenie. W magazynie Polska i Świat zmieniamy temat. Kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od dziś z większymi uprawnieniami mogą kontrolować osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, by sprawdzić, czy L4 nie jest nadużywane. Na pewne sytuacje mają przy tym patrzeć przychylniejszym okiem. A o zmianach opowie reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. Zatem co można, czego nie można robić na zwolnieniu lekarskim? Można, a w zasadzie trzeba przestrzegać zaleceń lekarza. Zwolnienie to okres, gdy jesteśmy czasowo niezdolni do pracy. Czas, który należy przeznaczyć na dochodzenie do zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych to regularnie sprawdza. W zeszłym roku przeprowadził prawie pół miliona kontroli. I ponad 28 tysięcy osób dostało informację, że musi oddać wypłacony w czasie niezdolności do pracy zasiłek chorobowy. Jak mówi Karol Jagielski, rzecznik Zachodnio-Pomorskiego ZUS, można mnożyć przypadki nadużywania zwolnień. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą są na zwolnieniu lekarskim, a zastajemy ich w ich miejscu prowadzenia działalności, gdzie wykonują usługę, wakacyjne wyjazdy,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 pójście do lekarza czy nawet na spacer. W zmienionych od dziś przepisach pojawia się też termin czynności incydentalnej. To coś niezwykle istotnego, co musimy zrobić, a co nie jest jednocześnie wykonywaniem zwykłych obowiązków służbowych. Podpisanie kluczowej umowy, odebranie przesyłki czy nawet wystawienie faktury. To takie przykłady. Ta zmiana uporządkuje sytuację. Mówiła na antenie Polskiego Radia 24 Katarzyna Kalata, ekspertka prawa pracy tutaj te przepisy, które wyszły, to one doprecyzowują nam linię orzeczniczą, która jest od wielu lat. Więc jeżeli byśmy na orzecznictwo od Sądu Najwyższego, ta praca incydentalna, ona zawsze była dopuszczalna, co nie oznacza, że zakład na przykład nie kwestionował tego, jeżeli ja na przykład prowadzę działalność gospodarczą podczas mojej choroby, a muszę podpisać na przykład jakąś umowę nikt tego we mnie nie może zrobić. I takie sprawy ja też prowadziłam, że takie dzwoni na przykład były kwestionowane, jeżeli znalazł jakiś jeden podpis, po mimo to, że później sąd e, uchylał decyzję Zakładu Ubezpieczeń społecznych, zmieniały je bezpośrednio, to zakład bardzo rygorystycznie podchodził do tych przesłanek i zakazu pracy. Teraz mamy to wskazane w ustawie, co możemy, a co nie możemy robić. Przed nami jeszcze jedna rewolucja przepisów w tym zakresie. Od nowego roku będzie można wziąć zwolnienie lekarskie u jednego pracodawcy, a w jego czasie pracować u innego. Oczywiście, o ile te obowiązki nie będą kolidować z procesem leczenia. Koncerty, słuchowiska, spotkania z wyjątkowymi artystami, ale też specjalne audycje w zaskakujących miejscach. Radiowa Jedynka rozpoczęła tydzień świętowania swoich setnych urodzin od specjalnego wydania sygnałów dnia na dworcu centralnym w Warszawie. O obchodach wyjątkowego jubileuszu Dorota Piotrowska. Sygnały dnia z hali głównej dworca centralnego w Warszawie poprowadził Daniel Wydrych. Można życie to oglądać z za kulis, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak wygląda radio na żywo, chociaż nie w radiowym studiu. Od piątej rano towarzyszyli mu wierni słuchacze jedynki. Specjalnie przyjechałam, żeby zobaczyć. No ja słucham od przedszkola i mojej mamie jestem wdzięczny za to, że mi jedynkę pokazała, objawiła. Codziennie od godziny 6.15, mniej więcej państwa słucham. No i dzisiaj dla mnie to jest specjalna gratka. Jutro cztery pory roku i Roman. Jarek powitają słuchaczy ze szczytu Kasprowego Wierchu. Razem z zespołem Trybunie Tutki, który będzie mi towarzyszył przez trzy godziny, ale tak naprawdę to będzie audycja o górach, o góralach i o kolejce. W kolejnych dniach Jedynka zawita jeszcze do Krakowa i Sopotu, mówi wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Wszystko co robimy, robimy dla Państwa i chcemy być jak najbliżej Państwa. Kulminacją obchodów będzie spektakl muzyczny stulecia Wiek Radia pod batutą Łukasza Lukrostkowskiego w sobotę, 18 kwietnia o godzinie 17, czyli równo 100 lat od startu pierwszej audycji Polskiego Radia. To ja, to Twoje radio! Zabrzmi między innymi utwór Twoje radio Budki Suflera w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego. który jest jakby z samej nazwy poświęcony radiowcom i radiu. Myślę, że to akurat ta piosenka że jest ze wszechmiar właściwym elementem tej uroczystości. Koncert będzie transmitowany w radiowej jedynce. I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Jeszcze tylko zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia, który gośćmi programu będą o 7.15 Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, a kwadrans po 8 Szymon Szynkowski, Welsęg, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Andrzej Grabowski. Dobry wieczór. Będzie o Plus Lidze Siatkarzy i o półfinale. Będzie o tym, co dzisiaj w piłkarskiej Ekstraklasie. Będzie krótka wypowiedź Iggy Świątek o tym, jakiej się pracuje z nowym trenerem Francisco Rojczem. Będzie też spotkanie z naszym wicemistrzem olimpijskim w skokach narciarskich Pawłem Wąskim. Także serdecznie Państwa zapraszamy. konika sportowa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 Taka drużyna, która się chyba najbardziej wyróżnia, bo nastrzelać tyle goli i nic nie wygrać, to jest duża sztuka. Przypominamy 4-4 w półfinale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa i przegrana Pokarnych w niedzielę z Lechem Poznań na wyjeździe. Trzy razy prowadzili, skończyło się 3-3. No ale jaki to był mecz, to był rewelacyjny mecz i wydaje mi się, że pomijając oczywiście GKS Katowice, to kibice byli zachwyceni zarówno tym meczem pucharowym, jak i tym spotkaniem. I wydaje mi się, że tu trzeba podkreślić, że Rafał Górak naprawdę zmontował taką bardzo fajną drużynę ja myślę, że gdyby w tym zespole był jeszcze Oskar Rebka, to oni spokojnie by walczyli o Mistrzostwo Polski w tym roku. Daleko nie mają. Sześć punktów do lidera, a miejsce To siłamy. prawda. I czy w ten sposób nie będziemy mówić o polskiej ekstraklasie, bo w zasadzie nic się nie zdarzyło. Odległości się nie zwiększyły. Jest całkiem blisko. Oczywiście to Lech jest największym kandydatem do tego, aby zostać mistrzem Polski, a Termalika Nieciecza ma największe szanse na to, żeby spać z ekstraklasy. Natomiast Biorąc pod uwagę to, co dzieje się zarówno na górze, jak i na dole, to ja powiem, że nie ma ani góry, ani dołu, tylko głównie jest środek. Jacek Magierat to z kolei nazwisko, które było najczęściej w ostatnim tygodniu wymieniane. Ta nagła śmierć w piątek rano to było coś, co chyba wszystkich uderzyło i spotkałem się z taką myślą w internecie i zgadzam się z nią, że to jest... Taka chwila, którą zapamiętuje się na, na całe życie, bo po pierwsze tak młody człowiek, bo 49 lat, a po drugie oprócz tego, że utytułowany, to po prostu po ludzku dobry i ciepły. I chyba to łatwo zauważyć po tym, jakie były opinie po śmierci Jacka właśnie o nim. Bo ja nie spotkałem się w ogóle z żadną opinią złą, Mimo, że Jacek Magiera nie miał w swojej karierze tylko samych sukcesów. To nie był ani najlepszy trener w Polsce, ale ani najlepszy piłkarz w Polsce. Natomiast bardzo wielu ludzi podkreślało to, że on był po prostu uczciwym, przyzwoitym, dobrym człowiekiem. I nie tylko w sferze futbolu, bo to akurat nie jest wielkie wydarzenie, bo ten świat futbolu jest dosyć paskudny jednak, to w ogóle spośród ludzi, którzy chodzą po ulicach, których można wszędzie spotkać. Natomiast trochę jestem zniesmaczony tym, jak wiele osób, które nie zauważały tego, jakim Jacek Magiera był człowiekiem, postanowiło koniecznie o nim mówić teraz. To jest dla mnie taki świat, w którym Jacek nie chciał być. Bo to nie był człowiek, który za wszelką cenę chciał się lansować. Ba, on się w ogóle nie lansował. To był człowiek niezwykle skromny. Człowiek, który najlepiej by był, jakby nikt nie mówił wokół niego, jakby nie podkreślał tego, co on osiągnął w życiu. A teraz widzę, że parę osób postanowiło sobie na tym zrobić nazwisko, bo, bo taki trend był. I to mnie trochę zabolało. Jacek Magiera, czyli ostatnio drugi trener reprezentacji Polski. Przecież jeszcze kilkanaście dni temu pomagał Janowi Urbanowi i ostatni polski trener, który prowadził klub w Lidze Mistrzów. I tak I sobie tak. możemy przejść. Możemy, później. tym bardziej, że będziemy mówili o zagranicznych klubach, bo w moim mniemaniu to jeszcze długo polski trener nie będzie prowadził klubu w Lidze Mistrzów. A ta Liga Mistrzów w tym tygodniu będzie rewelacyjna. Będzie kapitalna, bo taka była również w minionym tygodniu. Ja myślę, że mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium to była uczta. Ale oczywiście największą rolę pełni tu to, w jaki sposób gra Bayern. I ja od razu powiem, moim zdaniem jest to najlepiej grająca w tej chwili drużyna na świecie, drużyna klubowa, natomiast absolutnie nie wykluczam tego, że Real może wygrać w Monachium, bo Real Madryt y, to jest zespół, który w Lidze Mistrzów jest hegemonem zupełnym, który potrafi odwracać w sposób y, absolutnie niespodziewany rolę, a Bayernowi przytrafiają się również stracone gole. To wystarczy, że Real strzeli jedną bramkę i na przykład y, będzie dogrywka w tym meczu. W dogrywce, jak wiadomo, jest nerwowo, później rzuty karne i to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast te gra bajernu Monachium dla kibiców jest wręcz porywająca. Bo Węsąką panę czerpie z Pepa Guardioli, którego zawodnikiem przecież był tyle lat. On grał 11 lat w Manchesterze. City zdobywał mistrzostwa z tym właśnie klubem, tylko że on jeszcze ulepszył system Guardioli. Polegający nie tylko na posiadaniu piłki, ale na tym, żeby ta piłka jak najszybciej znalazła się tam, gdzie jest więcej zawodników Bayernu niż rywala. A z reguły, co jest dziwne, te sytuacje zdarzają się w polu karnym bo potrafi i Jego piłkarze doprowadzić do tego, żeby Harry Kane wyciągnął stoperów z tego pola karnego, żeby skrzydłowi, którzy grają bardzo szeroko, Olise i Diaz, wyciągnęli również bocznych obrońców i niespodziewanie w tym polu karnym pojawiają się albo defensywny pomocnik Leon Gorecka, albo prawy obrońca Josip Stanicic, albo lewy obrońca Konrad Leimer i oni strzelają gole. I, i to jest wręcz rewelacyjne. Oczywiście ten mecz wysuwa się na czoło tych Spotkań, bo moim zdaniem, choć faworytem jest Bayern, to sytuacja nie jest rozstrzygnięta. No i jednak taka estetyczna radość z oglądania Bawarczyków jest ogromna. Przypomnijmy, Bayern wygrał w Madrycie z Realem 2-1, poza tym Sporting Arsenal 0-1, PSG Liverpool 2-0 i Barcelona Atletico 0-2. I tak króciutko, gdybyśmy powiedzieli, bo Barcelona to jest ostatnia nasza szansa na to, żeby jakiś Polak był w półfinale Ligi Mistrzów. Czy Barcelona jest w ogóle w stanie to odrobić na wyjeździe? Barcelona jest w stanie odrobić wszystko. Natomiast czy odrobi? To nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ta rywalizacja z Atletico przebiega jednak tak, że jeden mecz wygrają Colchoneros, drugi mecz wygrają zawodnicy Barcy. Później znów jest jakiś mecz, który wygrają ludzie z Madrytu. Nie wiem co będzie teraz. Niby przegrana Barcelony, ale mecz na wyjeździe. A dlaczego Barcelona ma nie wygrać? Może wygrać. Jestem przekonany, że może. I na koniec też krótko poruszymy jeden temat, dość ciekawy, bo po raz pierwszy w tych najlepszych europejskich ligach trenerem będzie kobieta w Unionie Berlin, czyli drużynie, która jest raczej pewna utrzymania się w Bundeslidze. W ostatnich kolejkach drużynę będzie prowadzić 34-letnia Marie-Louise Eta. No i właśnie, jaki, jaki zestaw cech powinna mieć kobieta, by przetrwać w męskiej szatni, zwłaszcza na takim stanowisku? Powinna mieć zestaw cechy, który nie przystoi kobiecie. To ja od razu powiem. Dwa, powiem, że to jest ciekawy eksperyment. Trzy, powiem, że to się nie uda w tym momencie, ale jestem przekonany, że takich sytuacji będziemy mieli więcej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że opór piłkarskiej szatni która nie jest absolutnie żadnym wzorem do naśladowania. Będzie bardzo duży, ale wiele rzeczy się zmienia we współczesnym świecie. Ktoś jeszcze nie tak dawno temu w ogóle nie myślał, że kobiety będą maratony biegać, więc one dadzą sobie radę. Może nie teraz jeszcze, ale w przyszłości pewnie tak. Prekursorzy miewają trudno w końcu. Tak i nie jest również niespodzianką, że to stało się w Unionie Berlin, bo to jest trochę inny klub niż te wszystkie inne w Bundeslidze. Są dwa takie kluby, to jest St Pauli i Union Berlin. To są kluby, które rządzą się zupełnie innymi zasadami niż większość klubów Bundesligi. Ja to cenię i szanuję. Andrzej Janisz, jak co poniedziałek, pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwie informacje o Jacku Magierze, którego pogrzeb w czwartek w Warszawie. O 12:00 msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na ulicy Długiej. O 14.30 ceremonia pogrzebowa na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W rodzinnej Częstochowie Jacek Magiera może zostać upamiętniony jako patron nowo powstającego wiaduktu. Projekt uchwały ma być poddany pod głosowanie podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Polskie Radio. Jedynka. A w Kronice Sportowej o długim półfinałowym meczu w Plus Lidze Siatkarzy. Projekt Warszawa był ostatnio w formie wybornej, ale dziś z Bogdanką Lublin sobie nie poradził. Relacjonuje Grzegorz Nowaczyk.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 Tenisie daje w przelotowania światowych rankingów i zmiana wśród mężczyzn. Na prowadzenie wrócił Włoch Janik Sinner. Hubert Hurkacz awansował o ponad 10 miejsc i jest 63. W dół 72. Kamil Majchrzak. Wśród kobiet na czele niezmiennie Białorusinka Ryna Sabalenka. Jego świątek nadal czwarta Magdalena Fręch nadal 39. Niezmiennie w dół na 56. minimalnie w dół na 56. miejsce Magdalinet.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 Paweł Wąsek kończył rok temu Puchar Świata na 14 miejscu i z pierwszym w karierze podium z dobrymi występami na Mistrzostwach Świata. Miniona zima to jednak dla Pawła skrajne emocje. Jeszcze przed igrzyskami pojawiały się poważne wątpliwości. Sezon koszmarny, ale sezon z medalem olimpijskim, ze srebrem zdobytym w duetach z kacprem Tomasiakiem. Raczej w mojej głowie pojawiały się pytania, czy w ogóle będę w stanie tam pojechać, a to, że z medalu, no to no wielka, wielka niespodzianka dla A po igrzyskach powrót do szarej rzeczywistości. Cieszę się, że zdobyłem ten medal, że jedno z marzeń jest odhaczone, ale sezon jeżeli patrzymy ogólnie, na no to był kiepski, no bo jednak ten pół świata nie poszedł w ogóle po mojej myśli. Paweł zwracał uwagę, że zapewne rozregulował się, bo od razu po igrzyskach przyszły skoki na mamutach. Sumując, zimę Chodzi jednak refleksja z doświadczeń. Pozostawiam w głowie te dobre wspomnienia, jak właśnie igrzyska. Od lat już jestem w tym sporcie i nie jest to po prostu mój pierwszy sezon, w którym się męczyłem i walczyłem sam ze sobą. Tak to jest w tym sporcie i te porażki też dużo uczą. I Paweł Wąsek niezmiennie wierzy w trenera Macieja Maciusiaka. Na analizy przyjdzie jeszcze pora. Z trenerami jeszcze nie siedliśmy, nie, nie analizowaliśmy. Sezon się skończył, był na nas ciężki i chyba każdy po prostu potrzebował wrócić do domu i na chwilę odpocząć i od siebie jako grupa, no bo spędziliśmy ze sobą mnóstwo czasu i każdy, myślę, po prostu chciał wrócić do domu i, i zająć się czymś innym. Póki co mamy ten czas, żeby właśnie przede wszystkim głowa odpoczęła, a gdzieś końcem kwietnia na pewno wrócimy jako cała ekipa do domów i, i do pierwszych treningów. Na chwilę do Słowenii, do Bledu, gdzie ruszyły hokejowe Mistrzostwa Świata Kobiet na poziomie 2a, czyli w takiej hokejowej czwartej lidze. Na inaugurację Polki wygrały z Australijkami 5 do 0, a dodajemy zwyciężczynie. awansują na poziom 1b. Z lodowisk na parkiety, bo w koszykarskiej lidze NBA zakończyła się zasadnicza część sezonu. Na koniec udany mecz Jeremiego Sochana dla New York Knicks. Grał długo, rzucił 12, 12 punktów, choć jego zespół przegrał. z Charlotte Hornets 96 do 110. Knicks już wcześniej na koniec zasadniczej części rozgrywek zapewnili sobie trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Jeremi Sochan w przegranym meczu z Charlotte do 12 zdobytych punktów dołożył jeszcze 6 zbiórek i 5 asyst. Trzeba być tutaj jednak zgodnym, że sztab szkoleniowy Knicks w konfrontacji z Hornets wystawił rezerwowy skład, gdyż jak podkreślaliśmy, ten mecz dla końcowego układu tabeli dla tego timu nie miał już większego znaczenia. Dla Nowojorczyków zakończony właśnie sezon zasadniczy był najlepszym od 13 lat. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zwycięstw, w sumie mieli ich 53. W pierwszej rundzie playoffs offs Nix zmierzą się z Atlantą Hawks.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 z Golden State Warriors. Najtrudniejsze zadanie w turnieju Plain czeka właśnie wojowników i hit. Ze względu na to, że zespoły te zajęły w swoich konferencjach dziesiątą pozycję na koniec sezonu zasadniczego, to aby grać dalej, muszą wygrać dwa spotkania i oba na wyjazdach. Z Miami dla Kroniki Sportowej Jan Pachlowski. W kraju, w Ekstraklasie Koszykarzy, dziś jeden mecz. Stalostrów Wielkopolski przegrała z, za stalem Zielona Góra 75 do 82. Obie drużyny są mniej więcej na granicy awansu do mm, tych do grona tych drużyn, które zagrają w fazie pucharowej. Na czele tabeli niezmiennie King Szczecin przed Legią Warszawa. Za granicą na stadionach piłkarskich ciekawy mecz w Manchesterze. Tam Manchester United gra z licji i w końcówce przegrywa 1 do 2 we Włoszech Fiorentina, 1 do 0 wygrała z Lazio, a w Taszkiencie sukces młodego polskiego tekłądzista Antoni Sokołowski, wicemistrzem świata juniorów właśnie w tekłondo olimpijskim w kategorii do 55 kg. Na koniec czas celebracji. Program pierwszy Polskiego Radia świętuje setne urodziny. Krzysztof Kuzak będzie więc Państwa przeprowadzać przez najbliższe dni przez radiowe archiwum i przypominać wybrane sportowe relacje. 20 sekundy i koniec tej walki. Patrzmy na grudnia, na sztama, który scenerowany stoi w zarośniku. po drugiej stronie baranników. Koniec wygrał! No kontra piękna kuleja w lewej kupi się nie Kulik w pół dystansu, no widzę, że pro absolutnie nie ma pojęcia o walce. Kulej poświęciła, teraz. pewnie, droga Polaka, a zdravna. Kuczyk wygrał! wygrał! Cudowna seria Polski! Calacoem w Sofio, Kastryk, triumfalnie, ramy na do góry, a więc trzy złote medale. Polki teraz na prowadzeniu, Polki prowadzą, będzie złoty medal! Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Badaj, złotymi medaliskami Igrzysk Olimpijskich. Polska osada wygrywa. Węgier pada na matę, przyciskany przez naszego reprezentanta. Ten klamruje, obejmuje zawodnika węgierskiego, zdobywa kolejny punkt. Jedna sekunda, koniec proszę Państwa. Polski zapaśnik! Kazimierz Lipień, mistrzem olimpijskim. Już biegnie, już odbija się teraz w powietrze, ewolucja! Pięknie w powietrzu, nogi złączone później na tym 35-centymetrowej grubości materacu ładnie ustał ten skok. Noty 9,5-9,4. Będzie medal Polak mistrzem olimpijskim! Tu trzeba mieć wszystko, grację, tu trzeba mieć siły tu trzeba mieć dynamikę, tu trzeba mieć po prostu serce, mskoły, mięśnie Leszka Blanika. Ręce to daje jej luz, te ręce się nie męczą. Ona porusza się leciutko po tym ringu. I teraz pięknie wyprowadziła lewy sierpowy, który doszedł do twarzy Tajwanki. Nawet troszeczkę zatrzęsła się rywalka, no ale jeszcze przydałoby się powtórzyć ze dwie takie serie. Julia Szeremeta, wicelistrzynią olimpijską. Obecna, niesamowita, Ryszard Surkowski! Ryszard Surkowski, wiszczam świata! Polska klasa, proszę Państwa. W Premier League, dodajmy, skończył się mecz Manchesteru United, który przegrał z Leeds 1 do 2 United w tabeli na miejscu trzecim. Leeds oddala się od strefy spadkowej. My zaś kończymy kronikę sportową. Paweł Chodyna, Marek Grzechowski i Andrzej Grabowski. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.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 Expert.pl. Reklama. Radio Kierowców. Maciej Sampolski. Zapraszam. Krajowa dziesiątka sprawia problemy kierowcom i to m.in. na trasie Toruń-Lipno. W okolicach Węzła-Kikuł na 348 km motocyklista wypadł z trasy, a w miejscu tego zdarzenia policja kieruje ruchem naprzemiennie. W innym miejscu na krajowej dziesiątce, to znaczy na 292 km, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Na miejscu tego zdarzenia również Trzeba jechać jednym pasem na zmianę, a to trasa Bydgoszcz Toruń w miejscowości Przyłubie. A teraz informacje prosto od Państwa. Witam serdecznie. Tutaj z trasy numer 61, miejscowość Karniewek, to jest w stronę Trocka, tam wir spadł do rowu i tak jest trochę chwilowo się zaczyna blokować trasa, ale pewnie jak przyjadę do służby, to będzie już bardziej przykorkowane. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten drogowy raport i jeszcze raz przenosimy się w okolice Torunia na Krajową Piętnastkę. Między Toruniem a Brodnicą w okolicach Kowalewa Pomorskiego zepsuł się samochód osobowy. Po tym zdarzeniu na kilometrze 263 trzeba jechać jednym pasem na zmianę. Podobna organizacja ruchu na krajowej 25. Między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem w miejscowości Fabianów Osobówka zderzyła się z busem i tutaj również mamy utrudnienia. Uważajmy także na 27. między Nowogrodem Bobrzańskim a Żarami. W Bieniowie na kilometrze 31. ciężarówka stanęła w poprzek drogi i niestety ją Zablokowa zablokowała. Drogowcy dalej walczą z tymi utrudnieniami.